opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 31. odcinku podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony piwu wiśniowemu. Jest to Konkretnie piwo wiśniowe lubuskie. No, oczywiście, produkt browaru Witnica, który na łamach podcastu gości nader często. Piwo jest piwem jasnym, niepasteryzowanym o smaku wiśniowym. Takie informacje znajdują się na przedniej etykiecie. Dodatkowo jest podana zawartość alkoholu 4,2%, czyli należy się spodziewać, że piwem bazowym było tutaj to samo piwo, które jest wykorzystywane do produkcji na przykład jasnego gorzowiaka czy też miodowego lubuskiego oraz piwa slowlime i lubuskiego zielonego. Odwiedziłem przed chwilą dosłownie stronę internetową browaru Witnicy no i muszę powiedzieć, że jestem troszkę zszokowany ponieważ wszystkie piwa zmieniły swoje etykietki. No może poza lubuskimi porterami. No generalnie te piwa ProWarwitnica wyróżnił tutaj taki podział na gorzowiaki miodowe i lubuskie miodowe. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo piwo sprzedawane pod dwoma różnymi nazwami. No ale może jeszcze uda mi się to kiedyś porównać. Mianowicie wracając do tych etykietek no to są one według mnie koszmarne. Piwa ze starymi etykietkami może nie były jakieś najładniejsze, jednak nie raziły po oczach taką tandetnością, takim plastikiem, że oh, aż się normalnie odechciewa takiego piwa, jakie widzimy na półce, bo no, etykiety są straszne. Ale jak wiadomo, nie etykiety są tutaj najważniejsze. Pro Witnica ma już pewną swoją renomę wyrobioną. Także skupmy się na zawartości tego piwa. Szukałem w internecie trochę informacji o, o tym piwie, czyli o wiśniowym. No i niestety nigdzie jeszcze nie jest opisane. Na stronie internetowej jest dosłownie jedno zdanie i to wszystko, że jest to piwo w smaku wiśniowym. No niczego tam się mądrego dowiedzieć nie możemy. Piwo jest niepasteryzowane, jednak termin przydatności do spożycia mija 17 kwietnia, czyli jest to półtora miesiąca. Biorąc pod uwagę, że piwo na dniach pojawiło się na rynku, można przypuszczać, że jest to taka dobra niepasteryzacja. No ale jak będzie, to, to przyszłość dopiero zapewne pokaże. Być może wypłyną jakieś kompromitujące fakty, a być może się potwierdzić, że to piwo rzeczywiście jest prawidłowo niepasteryzowane. Charakterystyczne dla tego piwa jest to, że w butelce możemy zobaczyć coś, co, co przypomina trochę sok wiśniowy dolany do piwa. A mianowicie jak się butelkę przewróci do góry dnem, można zaobserwować, że, że jakaś taka ciemna stróżka jakiegoś płynu nam tam nad nem się unosi. No mam nadzieję, że to nie jest po prostu jakiś syrop wiśniowy kupiony w sklepie wlany do tego piwa. No bo byłbym bardzo rozczarowany. Mam nadzieję, że to jest jakiś naturalny osad. Myślę, że nie ma co się dłużej rozwodzić nad, nad zamkniętym piwem. Może jeszcze tylko powiem, że jest on w butelce jakże charakterystycznej dla Witnica. Jest zakapslowany złotym kapslem, na którym nie ma żadnego napisu, nie ma żadnego loga, niczego. Jest to taki zwykły, brzydki, goły kapsel. No ale otwórzmy i sprawdźmy, co to piwo samo reprezentuje. W zapachu piwo przypomina orężadę. Jednak no, zapach jest taki mocno wiśniowy, czuć, że to jest wiśniowe piwo. Jednak e, zalatuje też taki e, aromacik chmielu, bardzo delikatny, bardzo ukryty. E, no, zapowiada to, o, że piwo ma szansę być piwem o smaku wiśniowym, a nie z sokiem wiśniowym z dodatkiem alkoholu. E, pamiętam, jak e, spróbowałem piwo Slow Lime, Nastawiając się na to, że to będzie coś w rodzaju resa. No ale bardzo miło się rozczarowałem, Się okazało, że piwo miało tylko taki cytrynowy aromacik. No, ale e, zobaczmy, jak będzie z tym piwem. Po przelaniu do, po przelaniu piwa do szklanki. E, widać, że piwo e, jest. E, takie blado-różowe, można to porównać do, do różowych win, to jest mniej więcej e, taki kolor, taki troszkę landrynkowy, troszkę taki wpadający w blady pomarańcz, e, no taki kolor niezbyt naturalny. Piana a, pojawiła się bardzo nisiutka i szybko się zredukowała do do takiego drobniutkiego, delikatnego korzuszka, który no, już od jakiejś minuty, może długo się utrzymuje. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że nie będzie ani troszkę piany, także to już jest na plus na pewno dla tego piwa. Jeśli chodzi o zapach, to dalej najbardziej wyczuwalną nutą są oczywiście wiśnie. No ten aromacik chmielowy jakby tak troszkę zależał. Było go niewiele, teraz praktycznie wcale nie idzie wyczuć. Słód nie jest wyczuwalny, ani troszeczkę. W zapachu przede wszystkim te wiśnie. No dobra, spróbujmy pierwszy łyk. Coś niesamowitego. Potwierdziło się e, moje przypuszczenie, że to będzie piło o smaku wiśniowym, a nie jakiejś soczki. Wow, jestem pod wrażeniem. W smaku, słodkość wiśni i taka ich lekka kwaskowość łączy się z goryczką tego piwa i to, co jest najbardziej charakterystyczne dla piwa lubuskiego, czyli ten maślany posmak jest tutaj w tym piwie naprawdę mocno wyczuwalny. Uważam, że piwo jest bardzo dobre. Na pewno jest to świetne piwo dla kobiet. Z pewnością sprawdzi się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 No i niestety się troszeczkę rozproszyłem, musiałem wyjść z kuchni, w której dzisiaj wyjątkowo nagrywam. No szczerze mówiąc nie pamiętam o czym mówiłem, a nie chcę mi się odsłuchiwać całego materiału, żeby tam się dorwać do tej końcóweczki. No, ale to może zacznę od tego, że... Aha, już mi się przypomina, że mówiłem o tym, że piwo jest dobre na przyjęcia i dla kobiet. No... Piwo rzeczywiście, można, hmm, można śmiało powiedzieć, że piło jest na bank robione na bazie lubuskiego. Jest to ten maślany posmak, no jest po prostu tak charakterystyczny. Jest e, dobrym posmakiem, mi to w lubuskim bardzo odpowiada. Uważam, że to jest e, bardzo a, rozpoznawalna cecha lubuskiego, e, które ponoć ostatnio się zrobiło um, mocniej chmielone czyli ja, będę musiał spróbować i porównać, jak to było w poprzednich wersjach. Cóż jeszcze można powiedzieć o tym piwie? No, odstraszać może od niego troszkę cena. Ja za nie zapłaciłem tutaj w Szczecinie troszkę więcej niż 4 zł. No, nie jest to najtaniej. Wiadomo, drożej zawsze się coś znajdzie, ale, ale jak na produkt z Witnicy uważam, że ta cena powinna być o jakąś złotówkę niższa. No ale nie ma co narzekać, ważne, że jest coś nowego. Bardzo nie mogę, bardzo niecierpliwie się aż na rynek trafi zapowiadane przez prezesa Witnicy piwo jagodowe. Ma być też oparte na lubuskim i, i mam nadzieję, że będzie równie dobre jak to wiśniowe. Nie jest to piwo... Słodkiem. Znaczy można wyczuć tą taką wiśniową słodycz, ale to, to nie jest taka słodycz jakbyście na przykład wzięli sobie jakiś wiśniowy napój i się napili. To jest raczej taki posmak wiśni w cukrze czy, czy wiśniowego kompotu. To jest taka naturalna wiśnia, naprawdę mi bardzo smakuje. Uważam, że jest to no, można powiedzieć jakiś wzorzec owocowego lagera fenomenalne jak dla mnie nie piłem co prawda wiśni w piwie ale czy, czy jest to ona tak dobra z opinii, które czytałem w internecie sądzę, że nie ale nie mogę wydać o oczywiście dopóki nie spróbuję Witnica bardzo dobrze wypada jako browar robiący piwa aromatyzowane, smakowe wiśniowe, super cytrynowe czyli ten Slow Lime, jeszcze lepsze chyba. Piwo e, z dodatkiem pestek dyni, również bardzo wyborne. Uwielbiam to piwo. Mam nadzieję, że to jagodowe również będzie świetne i cóż. Ostatnio w Polsce była moda na piwa niepasteryzowane. Potem przyszedł szał na piwa miodowe. Ja osobiście nie jestem jakimś miłośnikiem piw miodowych, Powiem więcej małych, które lubię. Tutaj akurat wyjątkiem są piła z Witnicy, które mi smakują, zarówno w wersji jasnej, jak i ciemnej. Mam no, oczywiście wolę ciemną. Jednak, no, jeśli mam z jakiegoś innego browaru wziąć te piła miodowe, to się wstrzymuję od tego, jak mogę ponieważ kil... próbowałem kilku i... i może jeszcze poza pszenicznym miodowym z Corneliusa, jakoś mi nie chce podejść. No, e, piwa miodowe to nie mój typ. Uważam, że są za słodkie. Zapach miodu i smak też mi e, jakoś tutaj za bardzo nie odpowiada. To, co w wiśniowym możemy wyczuć, też jest taki słodki posmaczek, ale no, tak jak mówiłem, jest to e, posmak takich dobrych wiśni z cukru, taki o, kojarzy się z jakimś przetworem od babci no coś naprawdę miłego i przy tym piwie można naprawdę sobie posiedzieć przyjemnie nie jest to na pewno żadna katorga dla osób, które lubią gorzkie, mocno chmielone piwa ponieważ to piwo co prawda zbyt wiele chmielów sobie nie ma jednak nie posiada również słodyczy, która by mogła nas tutaj zamęczać to jest raczej taki naturalny posmak wiśni. Może jeszcze Wam opowiem jak wygląda etykietka. Mianowicie jest napis wiśniowe lub buskie alkohol 4,2 2 i widać, że jest piwo, które najprawdopodobniej jest w jakiejś szklance i są narysowane trzy beznadziejne wisienki. Etykieta jak już mówiłem paskudna. Niestety nie wiem dlaczego Browar Witnica postanowił tyle tych etykiet pozmieniać. Tym bardziej, no, że tak jak mówiłem, z brzydkich zrobił jeszcze brzydsze. No, nie wiem, mam nadzieję, że je prędko zmienią na jakieś ładne, e, stylowe etykietki. Nie musi to być żaden szał. Zwykła, prosta etykieta by, by tutaj wyglądała na pewno lepiej e, niż te pstrokate, e, coś z krzywymi napisami. Etykietki standardowo, jak to w witnicy, są naklejone chyba tak, jak się komu podobało, czyli każda w inną stronę, ale no taki już urok tego browaru, być może kleją te etykiety tam ręcznie. Jestem mniej więcej po wypiciu 1 trzeciej objętości piwa i muszę Wam powiedzieć, że ten maślany posmak troszkę jakby zaczął się ukrywać, za to wyszła taka cierpkość tego piwa. No, jest to cierpkość na pewno pochodząca od wiśni. Ciekawe to jest, nie powiem, hmm, taka zmiana smaku e, bardziej orzeźwia wręcz. E, sprawia, że piwo o, na upały co prawda nie bardzo się będzie nadawać, jednak na taki letni dzień e, jak najbardziej już. Piwo jest e, bardzo lekko wysycone dwutlankiem węgla. Gdyby było mocniej wysycone, być może byłoby bardziej orzeźwiające. E, tak jest to raczej takie piwo do jakiegoś deseru się nadające. E, no z pewnością nie będzie to piwo, które, e, które będzie nas orzeźwiać w jakieś e, bardzo ciepłe dni. Cierpkość pochodząca od tych wiśni no nie jest w stanie całkowicie za, zamaskować e, tej odrobiny słodyczy, jaka się w piwie znajduje. No i Niestety nie będzie ono najlepszym orzeźwieniem. Nadszedł czas, aby drugie pół butelki przelać do szklanki. Postaram się usunąć także trochę tego osadu z, z dna butelki. Osad usuwamy w bardzo prosty sposób. Po prostu wylewamy prawie całe piło, zostawiając powiedzmy tam 3 cm na dnie i musimy całkiem energicznie zamieszać żeby nam się ten cały osad wymieszał z tym piwem oczywiście powstaje przy tym bardzo dużo piany no i całość przelewamy do szklanki najgorsze, najobrzydliwsze najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast podcast o piwie no to drugie nalanie do szklanki oczywiście wywoła wywołało falę piany częściowo wynika ona z tego, że mieszałem piłem ale czę częściowo też się sama zrobiła podczas nalewania no i muszę wam powiedzieć, że jak skosztowałem tej piany to byłem lekko zdziwiony Oczywiście spodziewałem się tego, że będzie ona słodka, no i faktycznie taka jest, ale również da się wyczuć bardzo chmielowy smak tej piany. Jest jednocześnie i słodka, i taka bardzo aromatyczna, nawet lekko gorzka. No jest to dosyć ciekawe, nigdy wcześniej takiej piany nie próbowałem. Jest to fajna rzecz. Teraz jak już troszkę piwa upiłem, na ściankach szklanki tworzą się takie bardzo finezyjne wzorki. Ta piana z drugiej części piwa jest taka gęsta, kremowa. Jest dużo lepsza niż na początku. Być może wynika to z tych dwóch przyczyn, o których mówiłem, a być może też z tego, że piwo się trochę jeszcze ogrzało, stojąc sobie tutaj na stole. No wiadomo, zimne piwa mniej się pienią być może, że wszystkie te przyczyny mają tutaj wpływ na tą pianę. Teraz piwo zrobiło się bardziej chmielowe. Jestem zaskoczony. Jednocześnie też się zrobiło bardziej słodkie, czyli dobrze przypuszczałem, że ten osad na dnie są to wiśnie. No niestety dalej nie wiem czy są to wiśnie naturalne, czy jest to jakiś sztuczny syrop? Bardziej bym, bardziej bym się skłaniał ku tej pierwszej opcji, ponieważ smak piwa no, naprawdę może sugerować, że te wiśnie e, pochodzą e, prosto z drzew, ewentualnie były przerobione w postaci owoców zasypanych cukrem. E, mam nadzieję, że tak właśnie jest i, i że browar e, witnica. Tylko naturalne składniki stosuje do produkcji Jestem swoich piwa. już naprawdę na ostatnich łykach piwa. No i tutaj się niestety troszkę rozczarowuję. Zniknął cały maślany posmak. Już nie ma po nim najmniejszego śladu. Moc wiśni zwiększyła się bardzo. Te wiśnie są wręcz teraz natrętne. Smak chmielu również się uwidocznił. I to, i to chyba aż za bardzo nie pasuje to do tego piwa. No niestety ta końcówka nie wypada tutaj zbyt pomyślnie. Jednak może to wynikać z tego, że, że piwo było właśnie takie odstane. Być może gdybym tą butelką tam parę razy przekręcił i postawił na chwilkę, żeby się uspokoiło. Byłoby przez cały, przez cały swój czas picia takie, jakie być powinno. No niestety, ja tego nie zrobiłem, czyli, czyli to być może moja wina, a być może właśnie dobrze, bo dzięki temu zyskałem powiedzmy jakieś 7 ósmych piwa, które mi bardzo smakowało, a 1 ósma, która mi niekoniecznie smakuje, Zamiast swojego piła, które by było tak naprawdę albo by było ok, albo by było troszkę lepiej e, niż ok, by było całkiem dobre. E, no nie wiem, ja, ja uważam, że chyba dobrze zrobiłem, że miałem to piło niewymieszane. Mogłem też e, postąpić tak, e, żeby nie, nie zruszać tego osadu z dna. I po prostu przelać delikatnie piwo, pozostawiając ten cały osad w butelce. I wydaje mi się, że to by było najlepszym rozwiązaniem dla tego piwa, ponieważ wiśniowy aromat i tak w nim już jest zawarty, no a ta ta słodycz taka zbędna by została w butelce. Jeśli Wy traficie na piwo lubuskie, to polecam Wam właśnie tak zrobić. Z pewnością wyjdziecie na tym dobrze, no chyba, że że lubicie mocno słodkie piwa wtedy wymieszajcie sobie całą tą butelkę no i wiadomo, cały kufel będzie wtedy dużo słodszy podsumowując, mógłbym temu piwu wystawić ocenę 7 punktów uważam, że jest to wysoka ocena jak na 10 punktową skalę no wiadomo, na plus to ten taki fenomenalny maślany posmak tutaj na pewno wpływa. E, także to, że piwo smakuje naprawdę owocowo, a nie jakimiś sztucznymi syropami. E, z minusów to może to, że pod koniec piwo się popsuło troszeczkę. E, także minusem no, będzie niestety cena tego piwa, no i, no i dostępność jego, no bo w jednym sklepie... E, który jest sklepem piwnym, i tylko widziałem. I, ale no być może browar Witnica to e, rozpropaguje szerzej to piwo. Niemniej jednak e, te 7 punktów uważam, że jest to słuszna e, ocena. E, oczywiście ocena wysoka, jednak e, piwo jak najbardziej e, na tą ocenę zasługuje. Ciężko jest e, oceniać to piwo w kategorii gatunku, stylu no ponieważ nie wiem nawet do jakiego stylu to przypisać, nie ma czegoś takiego jak owocowy lager i no i muszę tutaj taką bardzo subiektywną ocenę zastosować no i to wszystko co oceniam w tym piwie no to są moje takie własne odczucia no nie mam do czego tego piwa przyrównać i, i dlatego ta ocena jest taka może nie do końca prawdziwa jednak no mam nadzieję, że przymkniecie na to troszkę oko. No i, no i mimo wszystko te 7 punktów niech to będzie niech to będzie taki dobry wynik dla tej witnicy, bo no bo piwo jest ciekawe i, i robi naprawdę jak dla mnie robi wrażenie. Z tego względu, że mogło być piłem naprawdę słabym, a, a wypadło całkiem fajnie. No i mam je po wypiciu tego wiśniowego mam jak najbardziej ochotę na jagodowe. Już czekam z niecierpliwością. No i myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Zachęcam do odwiedzenia strony opiwie wordpress.com. Zostańcie fanami na facebooku facebook.com Możecie pisać komentarze, maile, co Wam tam się podoba. Polecajcie podcast swoim znajomym. E, możecie gdzieś tam do internetu wrzucać linki i, i ja będę bardzo wdzięczny za taką formę promocji z waszej strony wiadomo słuchaczy nigdy za wiele o, no i myślę, że to wszystko co, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć mam nadzieję, że za tydzień znowu będziecie mnie słuchać e, mam nadzieję, że znowu jakieś ciekawe piwo będzie i, i do usłyszenia kolejnym razem